Hodowla roślin Smolice, która często gości i na antenie Radia Rapportu Rolnego, i na naszym portalu, i w naszej gazecie. Tym razem w Minikowie pokazuje znów nowe odmiany roślin. Z panem Adamem Skowrońskim rozmawiam przede wszystkim o pszenicach, ale wspomnimy również jęczmień i jakże cenne łubiny. W pszenicy prezentujemy na tej imprezie, na poletku, naszą flagową odmianę o nazwie belista. Jest to pszenica o zima zarejestrowana w 2014 roku. No, przyznam, że przyszło nam długo na nią czekać, ale okazuje się, że warto było, bo naprawdę już od kilku lat bardzo ładnie prezentuje się na poletkach demonstracyjnych. Co najważniejsze jest to odmiana, która bardzo dobrze planuje, począwszy już od doświadczeń rejestrowych. W latach 2012-2013, kiedy była odmianą w świadczeniach rejestrowych, średnio z całego kraju uzyskała plon 109% wzorca. Idąc dalej w doświadczeniach porejestrowych, i mam tutaj na myśli ostatni, czyli 2016, zajęła bardzo dobre, wysokie drugie miejsce w plonie ziarna. Odnosząc się natomiast do y, wyników planowania, ale plantacji towarowych, a nie y, doświadczeń poletkowych, w ostatnich dwóch latach u rolników uzyskała powyżej 10 y, ton ziarna, co poświadcza o bardzo wysokim y, potencjale planowania. bo y, no Zawsze wiadomo, że w, na polach produkcyjnych wychodzi trochę mniej niż w doświadczeniach, ale to jest jednak konkret, że te powyżej 10 ton osiąga się. Tak, odmiana ma wysoki potencjał y, planowania i można spokojnie to 10 ton uzyskać, oczywiście przy odpowiedniej agrotechnice. Odmiana so, jara pszenicy jakaś to jest, była? Tak, jest to odmiana o nazwie jarlanka, zarejestrowana w 2017 roku. Jest to nowość na rynku no i od przyszłego roku będzie już dostępna w stopniu C1 w firmach nasiennych także zapraszam do zakupu prezentujemy też tutaj jeszcze jedną odmianę jarą pszenicy o nazwie Ostka Smolicka jest to odmiana przewódkowa którą można siać w siebie w siebie o zimę późną jesienią i kiedy mamy często z sytuacją tych wczesnych opadów wiosennych gdzie nie można wjechać w pole ona w sobie ładnie startuje i na tym zyskuje. Do przewódek prawdopodobnie będzie przyszłość należała, zwłaszcza w kontekście takich zmian, takich przebiegów pogody, takich zmian klimatu, które się u nas teraz dzieją. Długie jesienie, krótkie zimy i bardzo takie dziwne wiosny, prawda? Zgadza się. W przyszłości myślę, że areał przewódek będzie wzrastał, bo dodatkowo przewódki też pomagają, jakby zmniejszyć spiętrzenie prac jesienią. Nadają się bardzo dobrze do takich upraw, gdzie poprzedzają gatunki późno schodzące z pola, takie jak kukurydza ziarnowa czy buraki cukrowe. Jeśli chodzi o przewódki, też mamy tutaj na poletku, co zaznaczę jedyną w kraju, odmianę jarą żyta o nazwie bojko i tu podobnie jak w przypadku ostki ona również lepiej wypada w siewie o zimę wtedy wyżej plonuje, kiedy po prostu nie można wjechać w pole z siewem, z siewem jarem ona już sobie wtedy ładnie ładnie rośnie. No, żyto jare to jest taki troszeczkę yeti, o których większość rolników w ogóle nie wie, że on istnieje, a widuje się to żyto jare tak rzadko na polach, że w praktyce takiej produkcyjnej to jaki to jest procent? Jeśli chodzi o żyto bojko na chwilę obecną w produkcji nasiennej jest w Polsce około 300 do 400 hektarów. Areał zasiewu tej odmiany z powrotem wzrasta. No był okres kiedy w zasiewach mieliśmy nawet 700-800 hektarów. Jęczmień, o którym Pan wspomniał, zanim zaczęliśmy nagrywać naszą rozmowę, co tam dobrego jest? Mamy jedną nową odmianę na poletku tutaj o nazwie Brosza. Jako ciekawostka pokazujemy ją z tego względu, że jest to pierwsza polska odmiana jęczmienia ozimego dwurzędowa. Charakteryzują wysoka zimotrwałość, stabilne plonowanie, dobra odporność na choroby. Powiedzmy jeszcze na koniec, króciutko, jakie łubiny, bo łubin to przede wszystkim dobry poplon, przede wszystkim ziarno, czyli polskie białko, ale u łubinów jest cała masa. Jakie odmiany, jakie gatunki? Wąskolistny, widzę, poszedł na pierwszy rok. Tak, tutaj w Minikowie prezentujemy całe portfolio nasze z roślinami bobowatymi, począwszy od łubinu wąskolistnego z dwoma odmianami, które kandydują w przyszłym roku do rejestracji. Jest to Roland i Homer. Ponadto trzy odmiany, które ostatnio weszły do rejestru, jest to odmiana Tytan, Koral i Jowisz, jak i szeroką paletę odmian, które już mają ugruntowaną pozycję na rynku nasiennym w kraju. Ponadto Mamy na poletkach groch siewny, odmiany jadalne jak i paluszki oraz łubin żółty i łubin biały. Jeśli chodzi o łubin żółty, również jest prezentowana na poletku nowa odmiana, która weszła w tym roku do rejestru o nazwie Puma, jak i mniej popularny gatunek taki jak łubin biały, który również tutaj można sobie zobaczyć na stoisku.